Między Słowami Przy mikrofonie Kamil Wróblewski to audycja Między Słowami, która potrwa w, do godziny 21. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie więcej niż jedna rozmowa. Mogę Państwu zdradzić. Kto będzie po Bowskiej, która jest tutaj z nami w studiu Witaj. Cześć. Dowiecie się wkrótce. Nie zdradzę wszystkiego. No to sama jestem ciekawa. Sama jesteś ciekawa. Nic nie wiem. Nic nie wiesz, ale dowiesz się pod koniec naszej rozmowy. To będzie też taka, no powiedzmy, niech to będzie niespodzianka. Bowska wraca z nowym utworem. Tak właśnie jest. Ja też zaznaczę... My się, proszę Państwa, nagrywamy trochę wcześniej, bo 30 kwietnia już. I to jest naprawdę fantastyczne uczucie, bo ja wiem, ale Państwo jeszcze przynajmniej tego 30 kwietnia jeszcze nie wiedzą, co jest grane. Tak. Chociaż znają Państwo pewien skrawek. Tak, jeśli ktoś śledzi moje social media, czyli Instagrama i Facebooka oraz TikToka, to tam można wysłuchać skrawka piosenki. Nowej piosenki. Nowej Płonie piosenki, las. Która właśnie taki ma tytuł. E, jestem bardzo podekscytowana, bo to jest pierwsza rzecz, którą wydaje, tak naprawdę po dzikiej, e, po mojej płycie dzika. No i to jest zawsze taki moment ważny, mam wrażenie, ważny, ważny punkt, takie pierwsze otwarcie po płycie. Po płycie e, dzika, która wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. o tej płycie zresztą rozmawialiśmy i polecam Państwu w ogóle też tę naszą rozmowę w podcastach TOK FM. Nowy utwór ukazał się 8 maja, bo Państwo jak już słuchają tej rozmowy, jesteśmy po premierze, no bo dzisiaj jest akurat 11 maja, wtedy kiedy właśnie emitujemy tę, tę rozmowę. A ja jestem we Wrocławiu i gram koncert, z A Ty się. jesteś we Wrocławiu. Magia <śmiech> radia. Tak. Ale, wiesz co, ja chciałbym jednak trochę podsumować ten czas pod tytułem Dzika. Tak. Jak ty teraz na tę płytę patrzysz już z perspektywy jakiegoś roku. czasu, no ponad roku, bo tak. płyta się ukazała 3 marca 2023 roku. Jakie są twoje wrażenia w ogóle po? No bo Dzika to już jest projekt zamknięty. Zakładam, tak? tak? To pewnie będziesz wracała do tych utworów na koncertach, ale. Oczywiście, patrząc teraz na, samo na samo wydawnictwo, to co się działo wokół niego, to co się działo po nim, luźne przemyślenia. Na pewno się też zastanawiałaś i jestem przekonany, że robiłaś jakieś podsumowanie, bilans. Tak wiesz, zwaną ewaluację. Ewaluację, zyski, <śmiech> straty, wiesz. Jak, jak tyś teraz. Jesteś z tą dziką? Dobrze mi z dziką. Ja wiedziałam, że dzika będzie tak naprawdę jakimś etapem mojej pracy z Art ponieważ my kończąc nagrywać materiał, na przykład z Arciszewskim, czyli producentem albumu i współautorem tych piosenek, i mieliśmy oboje takie uczucie sytu zamykając album. Bo jak to zwykle bywa, czasem jednak terminy gonią i człowiek chce już jakiś etap zamknąć. Więc y, prawda jest taka, że ja marzyłam, by jak najszybciej zacząć y, już nagrywać dalej. Chociaż y, ta przerwa między materiałem jednym, a drugim jest w ogóle absolutnie konieczna, bo trzeba po pierwsze poświęcić na czas na to, by o tej płycie opowiedzieć. I tych moich opowieści wokół Płyty Dzika było niezwykle dużo. Ym... I cieszyłam się bardzo, że że mam wrażenie, że, że to, co chciałam przekazać w tych piosenkach, rzeczywiście zostało usłyszane. Miałam takie poczucie, że one trafiły do tych odbiorców. Do... To jest oczywiście zawsze wielka niespodzianka. Do kogo trafi ta muzyka tak naprawdę? Ja tym nie myślę, jak piszę piosenki. I mam wrażenie, że ona trafiła rzeczywiście do swojego odbiorcy. I było tam na pewno wielu zupełnie nowych ludzi, którzy zaczęło mnie słuchać, bo wizerunek zarówno mój, jak i jakby brzmienie tej muzyki jest inne, jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju rewolucją w kontekście moich wcześniejszych albumów. Więc ym, to, jest, to było nowe otwarcie i teraz czuję się, jakbym miała wydać drugą płytę, chociaż to będzie moja, ta, którą, nad którą pracuję ostatecznie, której właśnie Płonie Las jest pierwszym singlem, ym, to będzie moja szósta już płyta, jak to brzmi, Boże. No jak? No tak, Sporo tego. Jeszcze już. trochę i benefi zaraz <laughs> będzie. <laughs> Nie śpieszę się, znaczy śpieszę się, bo ja się śpieszę w życiu trochę, bo ja mam potrzebę dużo tworzyć. I mam cały czas wrażenie, że za mało czasu na to poświęcam, że rozdrabniam się, że wiesz, robię yy, ciągle. Yy, za dużo rzeczy sama momentami, ale też uczę się lepiej zarządzać swoim czasem, by, by ten czas na tworzenie był jeszcze bardziej efektywny, że tak powiem. Więc ym, no jest we mnie ogromna potrzeba twórcza wciąż. jakby ona nie gaśnie i to jest jakaś taka moja droga życiowa, którą podążam i myślę, że ona już ze mną zostanie na zawsze, przyznam szczerze, do śmierci. No. A to jest nieuniknione, co, co tu dużo mówić. Kasia by się ze mną zgodził. No, zobaczymy, co, co powie na ten temat. Muszę jej to, to przekazać. To. Chociaż ja nie po Trupach. Ty nie, nie, nie do, tak, do, do, do kogoś? Do ciebie. Nie, nie, nie, broń Boże. Nawiązując oczywiście, do, do jednej z piosenek Kasińnic po Trupach do Ciebie z, z płyty Omen. W komunikacie prasowym czytam, że to jest. Nowe rozdanie. Mhm. Mi się wydawało, że dzika będzie nowym rozdaniem. I, I teraz zaczynam się zastanawiać, czy dzika nie była w tej sytuacji czymś przejściowym. Myślę, że była. Jednak. Myślę, mimo, że to było takie konkretne tąpnięcie. Znaczy nie tąpnięcie, walnięcie. Znaczy tam, to jest bardzo dla mnie ważna płyta. Bardzo. Wszyscy w, na poziomie muzycznym, ale też na, pozi na poziomie znaczeń, które zawarte są w słowach, w tekście. Natomiast yy, czuję, że jak pisałam dziką, to byłam w procesie jakiejś przemiany. A o teraz... o I o tych przemianach w ogóle gadaliśmy przecież. W no właśnie. KK. A teraz mam wrażenie, że ta przemiana się dokonała w jakiś sposób. Że, że teraz to dopiero jest ta dzika. To jest niesamowite. Ja pamiętam nawet jak rozmawialiśmy o zdjęciach. W ogóle niesamowita okładka tej płyty. Um, I też to zdjęcie, które jest w środku, która, na którym ja tak sobie interpretowałem, widzę, widzę ciebie po tej przemianie taką wymęczoną, taką rozczochraną. Wiesz, tak. taką, widać taką bardzo prawdziwą ciebie na tych zdjęciach. Um, I teraz myślę, myślałem wtedy, że to, jest, że to jesteś ty już po. Mhm. I ja jakby, też tak myślałam. No właśnie. No wiesz, dla mnie nie wiesz, te, co te się... przemiany są tak fascynujące. To się cieszę. I się cieszę. To jak wygląda teraz ta, ta, ta, ta obecna przemiana? Jak się ma do tej przemiany? Za rok ci powiem. A, to co za Ale rok będzie co? płyta? No, dobrze, mnie tutaj złapałeś. <laughs> no pewnie coś około tego. Tak myślę. Zobaczymy, jak to się mm. ułoży. Um... Wiesz, bo pierwszy singiel. Y po płycie, która okazała się w marcu zeszłego roku, to jest dla mnie też takie zaskoczenie, że jak to już? Chociaż tak. z drugiej strony w sumie minął roki dwa miesiące. Czas nie szybko. Wrażenie jest, że to było przed chwilą. Mhm. Um, na przykład niedawno wydałam taką akustyczną wersję utworu Rzeka, która jest na pociedzika dzika z gitarą. No, bardzo taka kameralna rzecz, taka powiedziałabym No pewnie nie dla każdego. Nie każdy lubi tak, tak, takie live wykonania tak bardzo kameralne. I wiele osób mi potem powiedziała, a bo fajna to nowa piosenka, bo jakby, no wiesz, czas tak szybko leci, no. ludzie jednak słuchają singli, a może całej płyty jak nie nie przesłuchał i nagle ta rzeka to jest w ogóle nowy utwór. Ale ty, to ty jest wiesz, ja ciekawy. też jak, jak przyglądałem, no bo przecież obserwuję ciebie w, w, w social mediach i jak zobaczyłem fragment, to też myślałem, że to jest nowa piosenka. No właśnie, bo, bo tak, taki jest świat, on po prostu pędzi. On pędzi i, yy, i wiesz co? On płonie, ale ja postanowiłam się nie denerwować na ten świat, tylko ja postanowiłam zrozumieć, na czym to polega i po prostu próbować się łapać w ten nurt, bo wydaje mi się, że to jest jedyna droga, szczerze mówiąc. I to jest jedyna droga, by się nie zestarzeć mentalnie, że tak powiem. Na przykład są ludzie, którzy narzekają, że ten Spotify, że coś tam. No trudno, no takie mamy czasy. Żyjemy w, po prostu w czasach TikToka i Spotify'a i po prostu trzeba nadążać. No i koniec. nie, już masz, taka nie, masz na nie bądź. Wyjścia. Ty już taka cwa nie bądź, <laughs> bo, proszę państwa, jest też teledysk do tego utworu, Owszem. który jest analogowy i jest tak. skręcony. Y, analogiem, znaczy jest na taśmie filmowej, mm. więc to wiesz, moja trochę krzawica. sama przeczysz, co trochę przeczysz sobie, moja droga. Tak, dobrze wiesz, ja jestem. <grym> no bo teledysk jest o kobiecie, która świeci. No. Jak najlepiej oddać świecenie, jak nie na materiale światłoczułym. Mhm. Jakby jest to materiał, najlepsza kamera cyfrowa nie ma w sobie takiej yy, takiej gamy szarości i po prostu Mm, takiego, takiej doskonałości, jeśli chodzi o oddawanie koloru i świecenia właśnie. Oczywiście... A tam cyfrowy efekt się da i o... No, i 98% tego <głos> ludzi nie zauważy <głos> y, różnicy. Mhm. I mam tego dowody również, ponieważ ja mam teledyski już realizowane na taśmach i mam tak. takie, które mają efekt. I na, nawet filmowcy niektórzy łapią się na ten efekt. Taka jest prawda. Bo jest tak świetny. Ziemia mi się pali, na przykład. Ta, Ziemia mi się pali, to w ogóle jest kręcona takimi słabymi kamerami cyfrowymi, specjalnie tak robiliśmy. Tam są też efekty, natomiast na przykład jest taki telecyzyk do Bałtyku, który ma na sobie ten efekt. Jest, efek. tak. I tam to, to jest, nie jest na taśmie, to jest po prostu cyfrową, i to nie najlepszą na świecie kamerą, na totalnym spontanie nakręcony klip. A tu jest analogowo na wypasionym sprzęcie, tak? Tu jest analogowo na kamerze starej bardzo, która przetrwała podróż na Fuerte. On nie jest kręcony, ten nie, teledysk nie był kręcony w Polsce. Nie, teledysk był kręcony y, na Fuerte Aventurze. To jest mój już trzeci klip, który tam nakręciłam, ponieważ mnie coś przedziwnie przyciąga na tą wyspę, y, ale również przyciągają mnie twórcy, którzy tam spędzają swój czas wolny. Paula Roma, pozdrawiam cię, ona też tam chyba. A Paola Paula tak? To nie Paula Roma, tak mi się wydaje. A to nie wiem. Ona chyba nie na Fuercie. to ja nie wiem. Nie? Za to nie ona, płonie. ona płonie. Ona płonie, tak. <śmiech> tak. No. <śmiech> ona płonie z miłości. Po miłości, to, się, to, to się To się, się wszystko, tak niechcący tak. połączyło te tytuły. połączyło te że ale myślę, że jesteśmy w zupełnie. Innych Może miejscach gdzie indziej? Kręci, już nie pamiętam, ale wydawało mi się, że też tam, ale mogę być w błędzie. To tego jeszcze nie do wiem. weryfikacji. Musimy to sprawdzić. E, w każdym razie, y, no ja nakręciłam na fuercie dziką, nakręciłam system Error i y, y, właśnie z Magdą Zielińską i z Mateuszem Kanownikiem, y, których oczywiście pozdrawiam, jeśli ja tego tak słuchają, e, stworzyliśmy teraz klip do Płonie y, Klip ten y, miałam wyjątkową potrzebę, by on powstał. I mimo wielu przeciwności e, uparłam się, że go zrealizuję. E, to, z tymi klipami to jest tak, że nie wiem, czy słuchacze nasi kochani sobie z tego zdają sprawę, że z nimi to jest tak trochę bez sensu. To znaczy w dzisiejszych czasach to się w ogóle nie opłaca. Więc naprawdę, żeby chcieć zrobić taki klip e, i żeby wydać na niego pieniądze, to człowiek musi tego naprawdę chcieć. I ja naprawdę chciałam. Determinacja max. Tak. Bardzo mi zależało na tym by pierwsze otwarcie tego albumu e, i właśnie ta piosenka, która jakoś wyjątkowo jest dla mnie ważna, żeby ona miała taki spektakularny teledysk. I ten teledysk został zrealizowany według też scenariusza, który najpierw napisałam. Potem podzieliłam się tym z Magdą Zielińską, moją współreżyserką, i dopisałyśmy tam razem sceny. Także jakby to była taka potem praca wspólna, ale jakby ten cały koncept powstał u mnie w domu na kanapie. Siedziałam z Agą Konopką, z moją. E, z moją e, można powiedzieć, siostrą od choreografii, e, ale też kocham z agą wymyślać. Zrobiłyśmy taką totalną burzę mózgów i ten klip, pomysł na klip o, świeco, o świeceniu, świecącej kobiecie powstał właśnie na tej mojej kanapie, po czym ja to wszystko spisałam. Wyobraziłam sobie sceny, wyobraziłam sobie przebieg tego, po czym zaraziłam tym pomysłem Magdy i Mateusza. Udało mi się to jakoś połączyć i jak pojechałam na Fuerte, to jeszcze zaczęłam w tym dłubać, bo ten ten scenariusz był trochę bardziej jeszcze skomplikowany, no ale trzeba było to dostosować do warunków, a poza tym Fuerta to jest takie miejsce, gdzie o wszystkim decyduje natura, to znaczy... Um, czy będzie słońce? Czy jest słońce, czy nie ma, czy jest taki wiatr, że urywa głowę, czy nie ma. Tam jest najczęściej taki wiatr, że urywa głowę. Akurat nam się tak trafiło, że mieliśmy niesamowity wiatr i było bardzo zimno, bo były ogromne fale i ja w tym klipie nie jestem specjalnie ubrana, więc... I ja, wygląda jakby było wspaniale i ciepło i te wszystkie skały są takie miękkie. One były twarde, zimne i było mi po prostu przez dwa dni niesamowicie zimno. To był, to, to był obóz przetrwania, ten teledysk, ten plan zdjęciowy właściwie. Zrealizowaliśmy go w sumie w cztery osoby, w pięć osób. E, mieliśmy parę przygód. E, Jakie? No zdrać. No na przykład tam jest taki stół, to ten stół nam odpłynął. Odpłynął? Tak. I to, nie, to brzmi... Nie tak groźnie, to był stół pożyczony z restauracji. Yy, I on, po prostu fala go zabrała, my żeśmy po prostu byli przekonani, że stoli, no wiesz, fala to jest też taki żywioł, że yy, ogromny, naprawdę były ogromne fale i udało nam się się go jakimś cudem uratować. Yy, taśma nam się zacięła, yy, więc musieliśmy, mieliśmy małą przygodę, nie wiedzieliśmy, co się z tej taśmy uda uratować. Yy, potem yy, skanowaliśmy taśmę normalnie przez... Yy, przez skanery na lotnisku i nie miałam świadomości, że taką taśmę można tymi skanerami zaświecić, dlatego tak. że te skanery są bardzo mocne, zarówno te, które są skanowane, bagaż podręczny, jak i bagaż yy, ten, co się wkłada do luku bagażowego. Także jak już ta taśma została wywołana i zeskanowana, to ja odetchnąłem z taką ulgą, że w ogóle ten materiał przetrwał, że, że wiesz, bo to jest takie coś, kręcisz, ładujesz robisz, pieniądze. ładujesz kasę, jakby... Pracujesz, wiesz, od 5 do 24 i wstajesz o 5 następnego dnia, żeby jakby to były dwa dni, takie bardzo intensywnego planu. I potem myślisz sobie, lecąc, że nie wiesz, czy będziesz miał ten materiał. No niestety, no ale udało się. Więc ja jestem bardzo dumna z tego klipu, bo myślę, ja czuję, że to jest, no nie wiem, to, to jest po prostu język yy, filmowy, którym ja chciałabym się wypowiadać i po prostu. Kocham, kocham to. No po prostu kocham film, film też. To jest dla mnie to jest krótki film. Ten teledysk ma takie przepiękne kolory. Nie mm. wiem, czy to jest kwestia też dalszej obróbki, czy to jest kwestia tej taśmy filmowej konkretnej, że to jest ta marka, ten model, tutaj się na tym kompletnie ja nie znam. Ja też tak bardzo nie znam. Pomogliśmy <śmiech> trochę, Piotr Pudko kolorował, bo każdy film się koloruje, natomiast my tylko po prostu dodawaliśmy to, co w tej taśmie było najpiękniejsze tak naprawdę. Natomiast y, tele, sam teledysk jest w ogóle, i sam utwór, o którym jeszcze też przecież porozmawiamy sobie, jest bardzo zmysłowy. I y, później też w tym teledysku jest ten motyw światła, który nosi się w sobie albo się też nosi między kimś. Tam jest jakiś model w ogóle. Kim jest, jest. ten pan, który tam się pojawia <grych> ten blisko pan, ciebie? Ten pan jest y, w ogóle y, postacią, jest tancerzem, który zgodził się wystąpić w klipie, y, który jest Polakiem mieszkającym tam. Także okay. zupełnie to się, to, się, to się jakoś tak poskładało, że nasza koleżanka znalazła, powiedziała o nim i on miał czas yy, i gdzieś tam nam yy, przypasował yy, do tej roli, yy, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że on gra taką rolę, że jest i jest ważny, ale jednocześnie gdyby go nie było, to ona też by, no. ona świeci mimo tego, że on jest lub że go nie ma, Jakby to... To, jest, to było też ważne. Yy, zabrzmiało to enigmatycznie, <głos> więc, proszę Państwa, my zrobimy tak, że posłuchamy sobie teraz tego utworu, właśnie Ponielaz, ale w podcaście będzie ciąg dalszej jeszcze tej rozmowy. Jeszcze Ciebie na sekundkę zatrzymam. Dobrze. Ja tylko powiem tak, zacytuję fragment komunikatu prasowego. Obraz do utworu Ponielaz opowiada o wielkiej chęci doświadczenia. Bycia blisko swojego ciała, blisko natury, blisko drugiego człowieka, że jest sam otwór jest pierwszą odsłoną nowego albumu, nad którym artystka pracuje od, uwaga, kilku miesięcy. <grym> I że jest to nowa odsłona bowskiej. to proszę Państwa, już się Państwo dowiedzą z podcastu. Bo Oraz tam, słuchając piosenkę, bo to jest jakby kluczowe. Po wysłuchaniu. Najpierw trzeba, jak Państwo wysłuchają piosenkę, to od razu odpalamy podcasty Tok FM i tam od razu mniej więcej w 18 minucie e, mogą sobie Państwo ewentualnie przywinąć, jeśli już Państwo słuchali tej części w, tutaj w radiu TokfM. No i tam ciąg dalszy tej, tej rozmowy, więc tutaj jeszcze chwilę e, Magda nam coś więcej na temat tego utworu i tego co więcej, co później jeszcze nam opowie. Proszę Państwa, to już uciekliśmy z anteny. W radio Tok FM wysłuchali Państwo otwór ponie Las. No w podcastach nie możemy umieszczać muzyki, więc Państwo sobie ten otwór odsłuchają, a najlepiej obejrzą właśnie razem, razem, z, z, klipem razem z klipem. Jest, jest w internecie. Hmm. Chciałbym coś więcej jeszcze się dowiedzieć o tym otworze ponie Las, bo nie ukrywam, że też spotkaliśmy się jakiś czas temu na, na kawkę. Na mieście, na kawkę. Na mieście, się, złapaliśmy się na kawkę i ty już mi wtedy powiedziałaś, że coś tam jest, coś tam będzie nowego i tak dalej. Tak. I ty wtedy, najwyżej to wytniemy, no. powiedziałaś, że tam jest coś takiego francuskiego w tym, w, tym, w, mhm, w, tak tym, w tym otworze. I ja się z tym zgadzam. O, o, właśnie, byłam bardzo ciekawa twoich refleksji o tym utworze. Zwłaszcza, to zawsze dla mnie najciekawsze. Zwłaszcza, y, kiedy tam bardziej wyszła gitara. Mm -hmm. I najpierw ta akustyczna, później elektryczna. Ale chciałbym się ciebie spytać, bo jestem ciekaw twojego zdania, co takiego określa, że ta piosenka jest właśnie francuska? Co takiego jest? Mm. Myślę, że właśnie ta zmysłowość, no. że jest w też w tej melodii coś takiego zawartego, że jak sobie ją wyobraziłam, że ktoś śpiewał po francusku, to e, to, to tak zabrzmiało jak francuska piosenka, po prostu. E, co więcej, mogę Wam Państwu zdradzić, że już nawet ją słyszałam zaśpiewaną po francusku. Tak? Mhm. Zaśpiewała się po francusku? No. Jeszcze to nie jest nagrane, Aha. ale owszem, uczę się. Natomiast słyszałam, jak ktoś inny śpiewa to po francusku. Czyli jest francuski już tekst napisany? Tak, jest, jest już przetłumaczone. Jest też przetłumaczone na angielski, bo chciałabym, żeby można było sobie na przykład e, słuchać za granicą, obejrzeć klip i mieć wyświetlone, bo mm, na YouTubie czy Vimeo są takie możliwości, że można sobie włączyć napisy. Ehm, no bo, nie wiem, jakoś tak pomyślałam, że, że świat jest taki duży i dlaczego by ktoś nie Lechnie. chciał mieć dostępu do tego. Um, I ta warstwa tekstu to jest coś, z czego ja też jestem dumna i co jest bardzo o mnie świadczy i jakby o to chodzi, żeby to zrozumieć, prawda jak się, jak się ogląda. Chociaż oczywiście muzykę i piosenkę można odbierać zupełnie nie rozumiejąc tekstu. Ja wielokrotnie tak robię, słuchając francuskich piosenek. Nie mam pojęcia, o czym są, mogę tylko sprawdzać. Ale to wiesz co, to też nie trzeba słuchać tekstu, bo ja myślę, że podobny efekt można osiągnąć słuchając muzyki w ogóle instrumentalnej? Tak. Ja tak mam, na przykład, jak rozmawiam z Hanią Rani. Znowu mhm. się znam na muzyce klasycznej, tak? gdzieś tam, nie wiem, no, Hania Rani, mówi się, że tam, że to jest neoklasyk, że jesteśmy stolen, ale jakby to jest muzyka, jeśli chodzi o instrumentarium, o formę i tak dalej, to jest po prostu bardzo klasyczne. Mhm. Pomijając może ostatnią Pedegoz, która jest jakby w ogóle kompletnie czymś innym. Natomiast jeśli jest to Hania Rani, która gra na, na fortepianie, no to jest to klasyczne. Tak. I ja wtedy wchodzę jakby na in-level, który mhm. jest taki bardziej abstrakcyjny, bardziej bazuje na, e, na odczuciach, bardziej na zmysłach, na wyobraźni. słucha się muzyki, piosenki nawet, rzeczywiście, tak. kiedy nie rozumie się języka. Tak, masz rację. Tak. I dla mnie na przykład wtedy taka muzyka mocno działa na wyobraźnię. Tak. I e, jak się okazuje, później jak sobie siadam z Hanią i sobie rozmawiamy, jak ja powiedzmy w cudzysłowie widzę te utwory, to okazuje się, że okoliczności powstawania tego utworu są często bardzo podobne. Mm. I to mam pierwszy taki case. Drugi case mam z kolei z Wojtkiem Mazolewskim, jak gadam o drzezie na przykład. Mm. I tutaj też jest dość podobnie. Nagle okazuje się, że czasami są pewne rzeczy, które można wychwycić w podobny sposób, mimo że tak, nie ma tam słów. Bo zawieramy jakąś emocję w tej muzyce i w y to jest takie niezwykłe właśnie w muzyce, mm -hmm. że ona tak cię, że ona tak jakby całościowo angażuje mózg. Tak. E, i, e, no, ja dobrze, doskonale pamiętam, jak ta piosenka powstała, bo my ją po prostu stworzyliśmy w studio. Pamiętam, że przyszłam z jakimiś urywkami różnych melodii, coś jakimś takim nastroju. E, siadłam do pianina i Arcz coś tam wysłyszał z tego, co ja tam grałam. I wziął gitarę i tak on raz siadł do pianina, raz wziął gitarę i tak ta piosenka bardzo organicznie powstała na, w sumie na gitarze głównie, a może na fortepianie, chyba najpierw od fortepianu się zaczęło, potem on to przeniósł na gitarę, potem użyliśmy całą melodię tak naprawdę, bez tekstu, więc y, najpierw w tym wypadku powstała warstwa muzyczna i mam taki szkic y, w ogóle, mam taki szkic w telefonie, gdzie sobie to śpiewamy... Po szwedzku, tak, tak, tak. zwanym językiem. Albo norwesku. norwesku tak, tak. tak. Tak zwana, taka zupełna rybka. Tak, tak to też w slangu naszym mówimy. Tak. I y, no, ja zostałam sobie z tym szkicem. I my żeśmy potem zastanawiali się, co z tym zrobić. Bo ta piosenka, ona sama w sobie, ta melodia już z tym zwrotek i refrenów, która się tam przewija, ona miała w sobie coś takiego, że można było pociągnąć to w bardzo różne estetyczne strony. Próbowaliśmy, bo nas kusiło i wszystko było fajne. I nie mogliśmy się zdecydować, tak. aż w końcu wróciliśmy do jak najprostszej wersji, tak naprawdę. I, um, i, ale ja wiedziałam, że będzie mi ciężko ugryźć ten tekst, dlatego, że tam stosunkowo mało jest przestrzeni na tekst tej piosence. Um, i nosiłam długo ze sobą tą melodię, bo bardzo mi zależało. Aż w końcu był taki moment, że jechałam, e, pamiętam, jechałam pociągiem e, do e, taktu. To, to, to, jechałam pociągiem, żeby zaakceptować wydruk mojego winy Ladzika. I potem wracałam pociągiem. I pamiętam, że całą tą tak, podróż... Tak, jeśli wiem, czym jest tak. To jest, to jest firma, która zajmuje się tłoczeniem płyt. Jedna z tak. największych w Polsce. Tak. I e, pojechałam tam i yy, w pociągu pisałam tekst. Wracając, pisałam tekst. Pamiętam, że jak wysiadłam już do tej Warszawie, to po prostu mózg mi parował straszliwie, bo ja się po prostu umęczyłam nad tym tekstem, bo jakoś tak przeszłam... Ja nie wiem, jak ja wyglądałam, ale wydaje mi się, że moi towarzysze podróży po prostu musieli mieć jakieś dziwne miny, bo naprawdę pisanie tekstu czasem to jest coś takiego, co jakby zapominam, że w ogóle coś jest naokoło. To jakiś taki intensywny proces, ale czułam, że Jestem w tym pociągu, muszę to teraz napisać i koniec, po prostu muszę. Jakby postawiłam sobie taki, taki po prostu czułam, że to jest ten moment. I, um, no I wyszłam z tego pociągu rzeczywiście z wieloma wariantami zwrotek, bo ja napisałam chyba z, z sześć różnych wariantów, zwrotek i refrenów. Mhm. E, I lubię na taki tekst, który napiszę, wypluję z siebie, po prostu spojrzeć z dystansu kilku dni, na przykład następnego dnia, czy dwa dni później, e, i już coś tam zredukowałam, a potem jeszcze pojechałam do studia, żeby to nagrać i też słuchaliśmy tego, jak to brzmi z Arczi i on też trochę jakby powiedział, a to chyba lepsze to. I jakby fajnie, bo tak mogliśmy intuicyjnie pokładać tą piosenkę, coś jest pozmieniać. Zostawiłam Arcza z tym już nagranym wokalem i ten zresztą pierwszy, ten nagrany wokal tam pozostał już, bo też udało nam się zawrzeć jakąś tam emocję w tym głosie to był ten moment po prostu, który złapaliśmy. I potem pamiętam, że on jeszcze został z tą piosenką i coś mu nie, dawała spoko nie dawało spokoju i on stworzył tą, ten, y tą jakby kodę tej piosenki, która jest dla mnie najpiękniejsza w tym sensie, że ona się tam tak właśnie Koda, czyli zmysłowo zapętla. No I piosenka się prawie kończy. Takie jest wrażenie. I jak ktoś dojdzie do tego momentu, takiego bridge'a, to usłyszy jeszcze to, co jest na samym końcu tej piosenki. Słuchaj, ale musisz wyjaśnić, tak, koda, bridge, wiesz, nie wszyscy wiedzą, czym jest tak, koda, czym przepraszam. jest bridge. Tak, przepraszam. Piosenka składa się z części. Mamy zwrotki i refreny. Czasem są tak, tak zwane, można powiedzieć, przedrefrenia. Tak, takie przejścia jakby. Przejścia. I, to są, te, i to są te mosty właśnie, te bridge'e. Tak. E, a koda, no to... Zarówno w muzyce klasycznej, jak i w piosence może być jakaś forma zakończenia, tak jak można by było powiedzieć, o wczoraj wczoraj byłam na koncercie, to znaczy, przepraszam, że na pewno ktoś odsłuchuje jakiegoś innego dnia, natomiast akurat byłam na koncercie Czułych Strun w Teatrze Wielkim Natalii Kukulski, tam była uwertura. Można powiedzieć, że piosenka też może mieć swoją mini-uwerturę w postaci jakiegoś wstępu. Tak. Także mm, u nas jest właśnie koda, tak. która, y, która można powiedzieć tak zapętla motyw refrenu i y, y, w taki wspaniały sposób to się tam na siebie nakłada. I y, no nie powinnam może tak mówić, że wspaniały, no ale ja po prostu jakoś kocham ten, ten koniec tej wiosenki. Jest, jest <głos> fajny. Ja zastanawiałem się, na, na czym polega to, że ten otwór jest taki ma ten tego francuskiego ducha. Mhm. I ja doszedłem do takiego wniosku, że to jest delikatność. Te wszystkie francuskie utwory, mhm. zwłaszcza te stare, ale nawet jeśli jest współczesny pop, to najczęściej to, to są takie delikatne piosenki, takie bardzo... To prawda, mają ten... Nawet rap francuski brzmi jakoś tak... No tu jeden. może bym polemizował, ale jeśli sobie pomyślę o, o tych wszystkich starych, głównie piosenkach, to wszystko jest takie bardzo delikatne, takie lekkie też w ogóle, takie też trochę poetyckie, mm -hmm. e, że to jest trochę może inny świat, od, yy, a to też z drugiej strony fajnie wyróżnia akurat właśnie też tę francuską, yy, francuską piosenkę. Ale dla mnie to jest właśnie ta delikatność i być może w ogóle też prostota, minimalizm. Mm -hmm. um, bo tutaj, w tym utworze, on jest w ogóle minimalistyczny. Owszem, tak, tak. E, z drugiej strony, ty też jakiś tam wygibasów wokalnych też na tym, w tym utworze nie robisz. To jest dość, wiesz, takie, ja wiem, może czy, nie, czy jednolite, nie mm. jest to, wiesz, barok. Taki... Nie jest to barok, ale to też nie jest łatwa piosenka akurat, yy, bo? bo ona nie ma takiej klasycznej formy bardzo yy, i yy, ona się nie śpieszy i no. wykonawczo wymaga... A ty chcesz się pędzić? Tak, znaczy ona wymaga wykonawczo, tak, yy, bo my już żeśmy ją grali sobie na próbach i coś takiego w niej jest, że ona wymaga, żeby się tak zatrzymać właśnie, żeby takie ją poczuć czuję, że jak niektóre, wiesz, no my już gramy w zespole długo, więc zdarza się, że nie dużo czasu nam zajmuje, żeby tak zgrać jakiś numer. Zresztą chłopaki są po prostu, wiadomo, starymi wyjadaczami po prostu, więc oni od razu łapią rzeczy i są wspania wspaniali i smaczki są. A tutaj mam poczucie, że jeszcze trzeba trochę posiedzieć, żeby to pograć fajnie, że, żeby złapać ten taki... Ostatnio ktoś mnie skrytykował na Instagramie, że mu używam słowa vibe, że to jest już nie ma polskich słów. No, no. no. Ale podoba mi się to słowo vibe. Ja je chcę używać. Podoba mi się, więc. Używaj. Ona ma taki vibe, no. <grym> po prostu taki właśnie trochę bujający się. Tran ona ma pewną transowość w sobie ta piosenka i ona mnie, i ją właśnie w ten sposób trzeba grać, i ona myślę, że tym też uwodzi. To jest, yy, wchodząc w ogóle też w warstwę liryczną, ale która też tutaj się mocno splata z tym, w jakim klimacie ten utwór jest yy, wykonany, to ja doszedłem do takiego wniosku, że to jest erotyk i jest to też autoerotyk. <grywka> no jest to erotyk, tak. Jak to, jak to bywa zwykle w mojej twórczości, to tam jest dużo erotyków. No, ale też autoerotyk, moim zdaniem, to też jest. Autoerotyk? W jakim sensie? Co, co to, czekaj, co to jest? Co to znaczy? Musisz mi to rozkodować, bo chyba nie słyszałam nigdy tego określenia. Ja też y, sam go wymyśliłem. No to proszę, może, powiedz może mi, co to znaczy. Wiesz, to jest tak też o miłości do samego siebie. To jest taki, w tym sensie, że to jest o takiej zmysłowości y, samej, takiej samej ze sobą. Samej sobie. I, I samej w sobie i do siebie. Zmysłowości, czyli to jest też trochę, myślę, może ma to też związek z jakimś też no, uwielbieniem siebie, tak? Nie mówię samo uwielbienie jako mhm. taki egocentryzm, tylko i bardziej. Też taki, myślę, że to można połączyć z szacunkiem, do, do siebie, świadomością, wiesz, to wszystkie, to bycie tu i teraz i tak dalej. No tak, to Samemu ze sobą. Jak ktoś mówi bycie tu i teraz, to aż mnie wzdryga. To jest właśnie to. Wie, nie ale, że... wie, ale totalnie tak. tak. No, oczywiście. Natomiast. I dlatego ja tak sobie pomyślałem, że to jest autoerotyk też, że to jest trochę taka miłość ze sobą. Jeśli chodzi o... No, na pewno o tym opowiada teledysk no. yy, i on dodaje tą warstwę znaczeniową. Yy, I samo płonę, jak płonie las, jakby główną częścią tego refrenu jest to, że ona płonie, a nie to, że jest jakiś on i dlatego, że on jest, to ona płonie. Jakby, chociaż tak. jakby ta piosenka jednak opowiada też o relacji zdecydowanie. No tak, To jest ważny wzrok, gdy, gdy ci opowiadam siebie, tak, w tak. twoich oczach blaskim rok. Jest tam też. Moje ręce i mój szept, tak. No. Um, więc on tam jest, ale on nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, że ona w tym klipie, właśnie yy, masz rację, doznaje pewnego jakiegoś objawienia i jest w niej jakaś taka wyzwolona emocja, yy, energia, wyzwolona. I... Energia, tam jest też sensualność. Jest, yy, I ona zostaje jest. Z, sama ze sobą w, te, w tej swojej sensualnej, w tym swoim byciu, po prostu. No. Więc tak, zgodzę się, chociaż słowo autoerotyzm kojarzy mi się z czymś innym jednak. Oczywiście, nie, no tak, dlatego nazywam to autoerotyk. dobrze, autoerotyk. Powinieneś to firmować, to sformułowanie. No to jest, ja ci go mogę wręczyć w prezencie, że to możesz bez problemu, wiesz, easier, używać, wiesz, że te tego sformułowania. Ale powiem ci, że, bo zawsze, że jest okay. ta, tak, zawsze jest tak, że jak bo to jest pierwsza rozmowa, którą przeprowadzam na temat tego singla i y Cieszę się, że ona jest z tobą właśnie, bo to nie jest proste tak jakby znaleźć odpowiednie słowa, bo potem mam wrażenie, że ciągle się powielam ze słowami. A tutaj no, to tak, jest pierwsza nasza, tak, nasza pierwsza rozmowa i pierwsza moja w ogóle na temat tego singla, więc ja po prostu, wiesz, muszę tak naprawdę mocno szukać słów, dlatego że też warstwa tej piosenki liryczna dotyka takich rzeczy takich jakichś trochę intymnych, takich, że o nich się najczęściej nie rozmawia jednak. Mhm. Yy, no bo jak tutaj złapać, wiesz, tą zmysłowość, tą jakąś namiętność. Ja właśnie, ja, ja nawet szukałam pisząc w ogóle tekst, bo informacja prasowa powstaje najczęściej z tego, że ja dużo piszę o czymś, żeby osoba, która pisze potem ten presnot, mogła tak. jakoś to zebrać sensownie. A ja po prostu wtedy robię sobie taką burzę mózgów sama ze sobą, o co mi w ogóle chodzi. Muszę to jakoś nazwać, w, słowa, w słowach to nazwać. Tak. To nie jest proste, bo jednak piosenka bierze się z czegoś innego. Ja, a potem ja muszę sobie to przetłumaczyć i jakby napisać. Nie lubię tego w ogóle, a z drugiej strony to mi jakoś układa w głowie, Yy, I tutaj to, co jest kluczowe, to jest moim zdaniem słowo namiętność. I właśnie y, mam przed sobą ten komunikat prasowy, ten, ten press note, jak to właśnie powiedziałeś. Piosenka Las jest o namiętności samej w sobie. No właśnie. Przypadek? <śmiech> Nie, <śmiech> Nie sądzę. <śmiech> no to właśnie, ta namiętność sama w sobie, no to jest właśnie ten autoerotyk. Tak, namiętność to jest taki stan e, jakiegoś... Namiętność to, hmm, można namiętnie żyć. No można w ogóle namiętnie podchodzić do rzeczywistości, bo na przykład słowo pożądanie, zastanawiałam się też nad nim, to ono już jest związane stricte z seksualnością, natomiast tak. i taka jest jego definicja także, natomiast słowo namiętność jest czymś e, związanym właśnie ze zmysłowością i dlatego właśnie to namiętność, to słowo namiętność, ono jakoś określa myślę tą piosenkę i też to, w jakiej ja jestem teraz w fazie. Ja po prostu nie wiem, jakoś tak jakbym zdjął kolejną warstwę, bo to jest tak, że Mam wrażenie, że się rodzimy, potem idziemy do szkoły, a potem musimy przez resztę życia zdejmować kolejne warstwy tej cebuli, aż na końcu nie wiem, nic nie zostaje to i ile umieramy. Tych warstw, ile nie, jest z, ich nieskończenie wiele. Ja już z ich zniamki i mi się zdaje, że już strasznie dużo, ale ja nie wiem, czy jeszcze coś się da zdjąć. Serio, nie wiem. Tak? Może się da. Poza tym, wiesz, no my się wiesz, w życiu ciągle zmieniamy. No te, i ciągle okay, dobrze. Więc w związku z tym, musisz jak już się zmieniasz, no to potem znowu musisz to warstwę jakoś ściągać, więc dostosowywać no ta się. Ta warstwa też się zmienia pod wpływem też czasu, wiesz, tak. no, wtedy e, no przeżyć w też. Oczywiście, gdzieś tam czasem się pobija człowiek i nie. no właśnie Tak już wchodzimy sobie w taki metaforyczny e, ten... No, ale czy tak nie jest? No właśnie tak jest, tak myślę. W tym te, w ogóle też ten utwór jest y, dla mnie zaskoczenie z punktu szewskiego, że tak to powiem. Mhm. Gdyż on mi nie brzmi w ogóle jak jak Szewski. Mhm. To znaczy, on. Oczywiście używam pewnie też jakiegoś uproszczenia, no bo znam też wielu utworów, które on stworzył, był kompozytorem, współkompozytorem i on jednak kojarzy mi się z czymś takim bardziej, z synthpopowym, w ogóle popowym, takim bierz, bardziej przebojowym, a tutaj jest takie pójście w inną stronę, w ogóle yy, w taki minimalizm, po, w którym myślę, że on nie jest jakoś często yy, aktywny twórczo i jakoś artystycznie. Może też u Natalii Schroeder gdzieś był yy, w, yy, w płytach, yy, na, na, na poprzednich płytach yy, no bo to jest tak, że, no. y, że te piosenki, wiesz, powstają... Nie ono brzmi nie tej... ona jak, jak utwór z Szewskiego. No, no to dobrze. Myślę, że to może być dla Arciego komplement. Y, to jest tak, y, że wchodząc do studia spotykają się dwie wrażliwości w danym momencie i danej nawet godzinie. Wiesz, jest jakiś dzień. My najczęściej najpierw wsiadamy, pijemy kawę, Arci sobie pali. <śmiech> ja nie, ja tylko mu towarzyszę. Nie y, przeszkadzać w y... dym? dym? A nie, akurat on jest jedyną osobą, której dym mi w ogóle nie przeszkadza, nie wiem, po prostu nie bywały. No w każdym razie, yy, więc on pali, ja piję kawę, idziemy, piszemy. Może czasem, nam, czasem jest taki dzień, że nie możemy, piszemy, siedzimy tam 8 godzin i nie jesteśmy w stanie wpaść na coś takiego, co by nas tak porwało. Natomiast jest taki moment, że coś cię tak porywa i po prostu to jest ten konkretny moment, ta konkretna energia między nami i. Yy, to nie jest tak, że wiesz, on tworzy traki i mi wysyła, bo to jest zupełnie inna praca, to zupełnie wtedy inna energia, to tak nie działa, więc to jest połączenie tych naszych dwóch rzeczy i myślę, że dlatego też nie było jeszcze takich piosenki i to jest jakaś, wiesz, jakoś inna wypowiedź, bo akurat ta piosenka, wiesz, najważniejsza jest piosenka, najważniejsza w ogóle jest muzyka z tekstem w piosence, połączona na zawsze, więc yy, to jej, to ona wyznacza pewne granice, to ona nas w jakieś rejony ciągnie. I ta piosenka miała swoją elektroniczną, miała nawet swoje elektrowcielenie w pewnym tak? momencie. Tak, bo już po prostu oszaleliśmy, już nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić. Tyle mieliśmy różnych opcji i możliwości, ale jakby cały czas czuliśmy, że to nie to, że to nie to. Że jeszcze można gdzie indziej. Ona po prostu, wiesz, ja uważam, że to jest tak, że dobra piosenka może mieć bardzo wiele wcieleń. Po prostu. Też. Bo piosenka... Dobra piosenka to jest taka, którą się da wykonać z gitarą po prostu. Tak. Najprościej. Chociaż początek tej piosenki jest też taki trochę rytualny. Uh -huh. Trochę No taki transowy plemienny właśnie, plemienny. Tam no. są te bębny. No. Tum, tum, tum, tum, tum. Tak. Kto tam gra? Tam gra Michał Dąbrówka na bębnach w tym utworze, Od początku do końca. Też jakby pomyślał o Michale Dąbrówce, to też tak, nie w jego stylu. Totalnie, Michał no Michał jest bewniarzem, który jest w stanie zagrać wszystko, jest absolutnym mistrzem i on, i to co jest trudnego w graniu takich utworów jak moje, to właśnie zachowanie tego klimatu i tej prostoty, a jednocześnie tutaj, tutaj chodziło o znalezienie brzmienia, my żeśmy szukali tego brzmienia, zwłaszcza w tym utworze to było najtrudniejsze w ogóle, żeby znaleźć odpowiednie brzmienie bębnów tutaj. Okej, okay, mamy bębny, jest gitara akustyczna, jest gitara elektryczna, tak, jest wokal, tak. coś jeszcze? No są chórki, sporo tam jest ich, tych warstw. Jedne z tych chórków, które moim zdaniem bardzo dużo wprowadzają, dodaliśmy bardzo późno już do piosenki, na sam koniec. No są tam jeszcze jakieś chyba synty, już tak. Są, są, są takie różne tam pracujące elementy, ale są bardzo subtelne. Tak. Dobrze. Powiedz mi, jeszcze proszę, bo wiesz, mnie to zaskoczyło, że ty już od kilku miesięcy pracujesz nad tą płytą. Wiesz, tak no Myśmy się za marzec 2023. Czyli jeśli ty już pracujesz od kilku miesięcy, to ja tak sobie myślę, może już w styczniu zaczęłaś pracować, może początek roku. Nie, ja zaczęłam w paź... w pod koniec września. Pod koniec września, czyli no pół roku minęło. grać, koncerty. Już wpadłaś w nowy, ten, w nowy rytm. I zaczęliśmy się spotykać z Archim, bo on też miał trochę czasu. Um... Jest też utwór, który napisałam z Jasiem Smoczyńskim. E, z którym też... pracowałaś też przecież wcześniej. Tak, tak, tak. I, bo ja sobie, wiesz, moim celem jest jak najwięcej tworzyć, więc y, mhm. to, jest mój, y, to jest mój azymut. Dlatego ja po prostu, jak można, to, to wchodzę do studia i po prostu działamy sobie. Wiesz, to, to nie jest proces, który się udaje za każdym razem, gdy się wejdzie do studia, więc ja po prostu sobie, my sobie tworzymy. Mhm. Czas jakiś mija. To jest dobre, że on mija, bo jednak potrzeba, żeby te rzeczy dojrzewały. Jak takie grzybki, po prostu, no. wiesz, podlewane w lesie przez deszcz. One się zakorzeniają, bo potem jakieś wiesz, wnioski się wyciąga łatwiej, bo się tak człowiek trochę dystansuje do tego. I to sobie tak rośnie, rośnie. I mm, dlatego no ja też y, mam taką potrzebę, by... Mm, ja w ogóle mam już pół tej płyty, przynajmniej. Okej, okay, czyli dziś. wyprzedziłaś mnie, bo chciałem się spytać, ile już jest utworów czy zrobionych, sporo. ale ile, powiedzmy, utworów tych powstało, że, że może nie mają tej jeszcze formy skończonej, że może to jeszcze... Pół tej płyty ma prawie praktycznie już nagrane wszystko. Czyli jest pięć, No, tak. Ale, wow. jak widzisz, nie śpieszę mi się z wydawaniem całej reszty, mhm. bo ja, to znaczy oczywiście bym może i chciała więcej, ale i szybciej, ale też no realia są, jakie są. Um, ale też chciałabym, żeby wybrzmiało to, co, chciałabym, to, co chciałam przekazać Płonie Las. I um, chciałabym, żeby ta piosenka miała swoje życie singlowe, więc y, da mi pożyć. Będę bardzo cierpliwa. Do, bardzo dobrze. Ja w ogóle na początku, jak zobaczyłem tytuł Płonie Las, pomyślałam sobie, że może jakiś, wiesz, ekoprotest song, wiesz, <laughs> globalne ocieplenie i tak dalej, wiesz, lasy płoną. Hmm, a tutaj a, z tym lasem niewiele wspólnego. To niewiele ma. wspólnego. Ani jedno drzewo nie pojawia się w teledysku, <głos> nie, <trzeba dodać. głos> nie, są tam, jest dużo wody, jest, są skały. Tak. Nie. Właśnie nie ma drzew, to jest pustynia praktycznie. To jest pustynia. Tak, przewrotnie zrobiliśmy. Yy, a, jak, a jak tam kręciliście ten teledysk, mm. to był nakręcony tylko jeden? Tylko jeden. Tylko to jeden. znaczy, aha, no... Coś tam może jeszcze kręciłam, ale... Czy będzie wykorzystane, czy nie? To się okaże. Zobaczymy. Czyli tej taśmy mieliście trochę więcej. Nie, na taśmie to jest tylko to. Tylko I taśmę to. taśmę zużyliśmy całą, całą sięgą co do ostatniej sekundy. My żeśmy każde ujęcie, wiesz, mierzyli z zegarkiem. Tak? Tak, bo to, wiesz, jedna taśma ma około 11 minut. Mieliśmy cztery taśmy. Koszt jednej taśmy... No, ile to jest... kosztuje, jestem ciekaw. To już pozostanie moją tajemnicą oraz moich kolegów filmowców, ale okay, to, jest nie, nie jest drogie, okay. to jest drogie. generalnie. Drogie, okej. To jest drogie... No bo to nie jest taśma 35 mm, czy to jest taśma 35 mm? Y, to jest taśma 16 mm. 16, okej. Okay. Tak. Jezu, sorry. Chyba teraz trochę zgłupiałam. Nie, no 16, tak. 16. Y, 16 mm. Y, rolka ma y, 11, 11 minut. minut. Y, no to takich rolek mieliśmy 4. 44 minuty. No, mniej mniej więcej, więcej. Bo nigdy nie wiesz na pewno. No tak. Bo ja tak sobie od razu liczę a, 44 minuty, zwykle tyle, mniej więcej może trwać płyta, to wiesz, jak to jest? To się, o, tak, te, nie o, to ledysk, się tak nie da. A, tyle To wiesz, a o to trwa tam 4 minuty, 404 trwa. No, tam teledysk, tam jest troszeczkę, tam jest, to wideo jest troszeczkę dłuższe, natomiast w tym klipie... Ale są ujęcia, które, które wykorzystamy tylko i wyłącznie w zapowiedziach tego klipu, bo już nie, nie weszły do klipu. Są takie ujęcia. Y, także, y, bo podobały nam się bardzo, ale już nie mieliśmy gdzie ich wcisnąć, ten teledysk. Okay. Tak, on był zaplanowany bardzo. Dobry teledysk to taki, który się dobrze zaplanuje i ten był dobrze zaplanowany. Y, Włącznie z pracą kamery w tych tam m, są y, w refrenach y, zbliżenia tak. albo oddalenia i to wszystko było zaplanowane y, bardzo precyzyjnie tak jak te figury które potem tam na miejscu planowaliśmy. Olskulowe to jest w ogóle bardzo. To jest oldschoolowe i też o to mi chodziło trochę bo mam takie poczucie że że też warstwa muzyczna ma coś takiego taki vibe. Vibe. Vibe, no? właśnie, no. <grymne> Przepraszam wszystkich językowych purystów. Dzisiaj słuchałam w ogóle audycji z Michałem Rusinkiem i na temat języka. Uwielbiam w ogóle człowieka. Jak opowiada o... Uwielbiam w ogóle opowieści o języku. Jakoś mnie to fascynuje. Ja też lubię. E, bardzo to jest dla mnie interesujące. Słucham zawsze z wypiekami na twarzy. Podobnie jak czytam te książki i mnie to bardzo jakoś tak triggeruje. Znowu kolejne słowo. No właśnie. Porusza. Nie wiem, jak to powiedzieć. Boże. Ale... E, ten Wiesz co, ja mam z nich różnie akurat. Tak. Myślę, że pewnych rzeczy się chyba nie da przez, przeskoczyć, bo też język po prostu jest płynny. I ja mogę narzekać i, i z tego narzekania nic mi nie wyjdzie, bo i tak ten język będzie się zmieniał. I koniec. No tak. Ja też pewnych rzeczy nie, nie lubię. Ja akurat mi się też w ogóle, jak wspomniałaś o Michale Rosinku, to mi się w ogóle przypomniał mem w którym pojawia się Michał Rosinek, ale to jest mem sprzed kilkunastu lat. A to nie widziałam. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś było coś takiego z takim, takim mem z kotkiem, co ja patrzę. Czego ja nie znosiłem i nadal nie znoszę. Co ja patrzę. I jest taki mem z Michałem Rusinkiem i jest tam taki napis. Nie patrzę, tylko patrzę. I tak zapamiętam Michała Rosinka. Okej, okay, no... Ale ja, sam też czasami jego mam pypcie pe... na języku i te wszystkie książki yy, no, niezwykle jakoś mnie... Uwielbiam książki, które mogę czytać i wiesz, tak podśmi pod, podśmiewać pod nosem, bo po, po prostu jest coś w tym po prostu uroczego, że ktoś bierze na warsztat język i analizuje te yy, różne... Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Niezwykle, to, co się tak. może I też w ogóle jak ten język się zmienia, pochodzenia tych słów yy, też skąd się biorą. To jest... Yy, program językowy gdyż też polecam w państwu ogóle, na audycję u nas a, widzisz, w Radiu no, no też poezja się z tego składa. Właśnie z tej takiej wrażliwości na, na słowo i na znaczenie tych słów. Ja, ja kocham bardzo poezję. Tak, I... to da się zauważyć u ciebie też w social mediach, że ty cały czas, tak. właśnie mówisz, w social mediach, a nie w mediach społecznościowych. No właśnie. To no, więc no. w mediach społecznościowych publikuję codziennie, pra, staram się, czasem w niedzielę tego nie robię, robię przerwę na niedzielę. No, dobrze, czasem <laughs> publikuję, trzeba publikuję, Czasem trzeba. E, publikuję po prostu Antologię Bowskiej, czyli po prostu wybieram codziennie jakiś wiersz i wrzucam go na stories i on tam wisi 24 godziny. Yy, uważam, że jest w tym coś wspaniałego, że to jest taki efemeryczny wiersz, który znika, ale jak ktoś go gdzieś zapamięta, to może sobie znajdzie. Yy, może sobie zrobi uwaga, screena. Może sobie zrobić screena, <śmiech> no. właśnie. A poza tym nie wszyscy, nie wszyscy kochają poezję i nie każdy musi ją lubić też i u mnie ale ja na przykład czuję ogromne połączenie z niektórymi poetkami polskimi, bo więcej wierszy publikuje kobiet niż, męż, tak. niż męskich autorów. ale Nie dzieje się to tak wcale celowo. I Po prostu ta poezja bardziej do mnie często przemawia. Może mam teraz taką fazę, ale no ja kocham Wisławę Szymborską, ale też Pawlikowską-Jasnorzewską na przykład odkryłam, czytając jej antologię, bo kiedyś pamiętam, że tej te pocałunki, niektóre wydawały mi się takie, och, takie wiesz. No, no, to są jedne z tych najbardziej popularnych polskich wierszy, więc już takie y, za słodkie wręcz. Ale jednak jest też w tych wierszach coś tak niesamowitego, tak po prostu pięknego. Y, nie wiem, jak, i w ogóle za, zainteresowałam się też y, w ogóle samą autorką, bo wcześniej nigdy jakoś nie interesowałam się jej, życie, jej życiem, bo, bo jakoś. Po, po, poczułam, że jest mi bliska bardzo. Jakoś tak, że jest taką moją, aż... No wiesz, jakby była w social mediach, to bym ją śledziła na pewno. <grych> I lajkowała że każdy chciała... tam post. Tak, bo... Ona coś miała, ja ją czuję. Ona miała coś ze mną. Jakby czujesz, że to jest ta energia, wiesz, że, mm -hmm. że może ja jestem w takim momencie, że przeżywam to, co ona przeżywała, jak pisała te wiersze, po prostu. Tak samo jest z, z Haliną po wyjątkowo mnie zachwyca. Właśnie o niej chciałem tak. wspomnieć. Tak. Bo też Anna mi się przypomniała, która nagrała taką płytę Haśka. A tak którą zrobiła z Maltowuszem Hulbujem i to jest w ogóle, ona bardzo fajnie w ogóle że tę poezję przełożyła w ogóle właśnie na, na, na muzykę mm -hmm. i na, na utwory muzyczne. Magda, my wiesz co, tak Mama, sobie gadamy. Sobie jeszcze 51 minut mamy. A Boże, miałbym 18, sorry. My sobie, nie, w porządku, w podcaście, to wiesz, tam. u nas serwery nie mają, pojemny, nie mają limitów, jeśli chodzi o gigabajty. To już państwa limit uważności tak. tylko ewentualnie pozostał, ale też mam nadzieję, że państwo zostali z nami do końca. Jeśli tak, to też oczywiście bardzo państwu dziękujemy, że byli państwo właśnie z nami i towarzyszyli tej naszej rozmowie, bo ja jestem ciekaw Wiesz, jakby zostawmy tę rozmowę na później też. No oczywiście. bo będzie płyta. A, będzie o czym mówić. Będzie o czym mówić. E, a może. Znaczy wierzę w to, że tak będzie, oczywiście. Mam no, nadzieję, że też tak uznasz. Ja też wierzę. Ja po prostu. Ale wierzę i wiem. Chyba, że nie wiem, co się stanie, to wiesz, jakiejś przeciwności losu po prostu. No ja jeszcze nie mam tytułu nowej płyty. Ona no, jeszcze nie okay. ma tytułu, ja cały czas o tym myślę. To jest, mam to z tym głowy, bo już jest kilka tytułów, wiesz, już, już tam tak mi się to zbiera, ale wciąż jeszcze nie wiem. Ale dzika dwa nie, na przykład. <głos> nie. nie? <głos> Ktoś napisał, że wiesz, ziemia się paliła, to teraz musiał zapłonąć las. Więc... No, a właśnie. <głos> nie wiem, co będzie dalej, nie wiem. ale czy znaczy... co coś nic, z tych, nic nie, z tych rzeczy. Nie, nie, nie, nie, nie. No, słuchaj, jeszcze trochę czasu coś masz. Coś mi po głowie chodzi, ale tak? zostawię to na razie dla siebie, No. Bowska była gościnią audycji i podcastu Między Słowami. Bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie bardziej. Tu dziękuję. stawiamy kropkę po prostu, bo musimy też jakoś tę rozmowę zakończyć. A myślę, że jak już tutaj ten wątek poezji zakończyliśmy, to już nie przechodźmy do kolejnego bo tutaj nawet ja i tak jeszcze za chwilę muszę zwrócić studio, przekazać dalej, bo też to studio akurat ma limity czasowe. Ach, akurat. No więc... i bardzo dobrze, bo byśmy to jeszcze siedzieli z godziny. <laughs> Myślę, że spokojnie moglibyśmy tutaj podcast w ogóle jakiś wiesz, w ogóle oddzielny stworzyć. Wowska, e, bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze raz. Też, Trzymam kciuki. E, a czego Ci życzyć? Um, I <laughs> życzyć mi dużo twórczej energii. Um, i um, żebym mogła nagrywać jak najwięcej teledysków. To życzę ci pięknych. twórczej energii i nieograniczonego budżetu i możliwości w realizowaniu teledysków. No idealnie, dziękuję bardzo. <laughs> Bowska była Państwa i moim gościem. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Państwu również dziękuję za słuchanie audycji podcastu Między Słowami. Przypominam, jesteśmy na M.pl oraz w streamingu, czyli na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcast. Zachęcam do obserwowania, żeby nie przegapić kolejnej rozmowy. Jeśli Państwo słuchają na Spotify, to też można zostawić tam odpowiednią ilość gwiazdek, żeby żeby takim, dzięki takim prostym krokom, żeby ten podcast mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców. to są Tak działają algorytmy, więc gorąco Państwa do tego zachęcam. Albo też mogą Państwo zostawić jakiś komentarz pod odcinkiem akurat na Spotify, to już jest taka możliwość w Apple Podcast. To tam z tego co wiem się też właśnie obserwuje. Też można wystawić gwiazdki. Dzięki tym prostym gestom a za każdy taki wykonany gest też bardzo gorąco dziękuję z całego serca. Mają Państwo wpływ na to, żeby można było dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, żeby ten podcast się pojawił gdzieś tam dalej w rekomendacjach. Gorąco Państwa do tego zachęcam. No i też gorąco zachęcam do słuchania, przesłuchania i wracania też do utworu ponie Las, ale ja też naprawdę zwracam uwagę na ten, na ten teledysk który jest przepiękny, to już powiedziałem Magdzie przed, przed nagraniem, że jest yy, cudowny I te, i te barwy, jakie są, mówi, Okej, okay, mówię, że tam, on jest kolorowany jeszcze i tak dalej, ale ale naprawdę się go fajnie ogląda. I Cieszę się. I on też jest w sumie taki yy, mimo tego rozmachu, mówimy o tej, te, tej taśmie, o tej kamerze, sprzęcie. On że jest on kameralny jakby, bardzo. Kamera no właśnie, kameralny no, tak. jest. Więc to się też wszystko tutaj spina. Dobrze, kończymy. Ja, Kamil Wróblewski i Bowska bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia.